Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 18. I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, iż się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać. Mówiąc, był niektóry sędzia w jednym mieście, który się Boga nie bał i człowieka się nie wstydził. Była też wdowa w temże mieście, która przychodziła do niego mówiąc, pomści się krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim. Lecz on długo nie chciał, ale potem rzekł sam w sobie, acz ci się Boga nie boję i człowieka się nie wstydzę, wszakże iż mi się uprzykrza ta wdowa, pomszczę się krzywdy jej, aby na ostatek przyszedłszy nie była mi ciężką. Rzekł tedy Pan, słuchajcież, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg zali się nie pomści krzywdy wybranych swoich wołających do siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo cierpi, powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich w rychle. Ale gdy przyjdzie syn człowieczy i zali znajdzie wiarę na ziemi, rzekł też do niektórych, którzy sami w sobie ufali, że byli sprawiedliwymi, a inszych za nic mieli to podobieństwo. Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanąwszy, tak się sam u siebie modlił. Dziękuję Tobie Boże, że mnie jest jako inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako i ten celnik. dwa kroć w tydzień, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczów swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, żeć ten odszedł usprawiedliwionym do domu swego więcej niżeli on. Albowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Przynoszono też do niego i niemowlątka, aby się ich dotykał, co gdy widzieli uczniowie, gromili je. A Jezus, zwoławszy ich, rzekł: Dopuśćcie dziadkom przychodzić do mnie, a nie zabraniajcie im, albowiem takowych jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktobykolwiek nie przyjął Królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnijdzie do niego. I pytał go niektóry książę mówiąc Nauczycielu dobry, co czyniąc o dziedzicze żywot wieczny? I rzekł mu Jezus Przecz mnie zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden to jest Bóg. Umiesz przykazania? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie świadcz fałszywie, czci ojca Twego i matkę Twoje. A on rzekł tego m wszystkiego przestrzegał od młodości mojej. Co usłyszawszy Jezus, rzekł mu, Jednego ci jeszcze nie dostaję wszystko, co masz, sprzedaj, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy, naśladuj mnie. A on usłyszawszy to, bardzo się zasmucił, bo był nader bogaty. A gdy go Jezus ujrzał bardzo zasmuconego, rzekł. Jakoż trudno ci, co mają pieniądze, wnią do Królestwa Bożego. Albowiem łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wnieść do Królestwa Bożego. Wtedy rzekli ci, którzy to słyszeli, i któż może być zbawiony. Ale on rzekł: co jest niemożebne u ludzi, możebne jest u Boga. I rzekł Piotr. Otośmy my opuścili wszystko, a poszliśmy za tobą. Wtedy im on rzekł. Zaprawdę powiadam wam, iż nie masz nikogo, co by opuścił dom, albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci. Dla Królestwa Bożego, aby nie wziął daleko więcej w tym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego a wziąwszy z sobą onych dwunastu, rzekł im. Oto wstępujemy do Jeruzalemu, a wypełni się wszystko, co napisano przez proroki o Synu Człowieczym. Bo będzie wydany poganom i będzie naśmiewany i zelżony i uplwany, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni z tego nic nie zrozumieli, i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. I stało się, gdy się on przybliżał do Jerycha. Ślepy niektóry siedział podle drogi, żebrząc. A usłyszawszy lud przechodzący, pytał, co by to było. I powiedziano mu, iż Jezus Nazareński tędy idzie. I zawołał, mówiąc, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Lecz ci, co szli w przód, gromili go, aby milczał. Ale on tem więcej wołał: synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną! Zastanowiwszy się tedy Jezus, kazał go przywieźć do siebie, a gdy się przybliżył, pytał go, mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynił? A on rzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus mu rzekł. Przejrzyj, wiara twoja ciebie uzdrowiła i zarazem przejrzał i szedł za nim wielbiąc Boga, co wszystkie lud widząc dał chwałę Bogu.